Jakie to życie jest kruche Myślałem na pogrzebie kumpla Kiedy zjeżdżałem do trumna A jego mama krzyczała przez łzy Dlatego chcę wykorzystać je w pełni Dlatego liczy się każda sekunda Jeszcze się kiedyś spotkamy Mateusz Ale najpierw spełnię wszystkie moje sny Póki co jestem zły raz oraz nienawidzę świata Jeśli jutro jest we mnie wszystkich zranionych przepiasza Nie będę płakał dosyć w już Ale teraz lepiej niech nade mną strus spale stróż znów, chociaż dziury ma w głowie jak Jest ciężka jak kotwisa, bo dzisiaj lecimy do dna Tak to tutaj wygląda, chore serca i trzustki, nie ma tu kiedy Olsza zaśnie już na zawsze To błagam was zatańczcie To błagam was nie wylewajcie łez To co było nie jest ważne To co będzie nie jest straszne Więc bawcie się i bawcie Za mój hajs na moją cześć Kiedy Olsza zaśnie już na zawsze To błagam was zatańczcie To błagam was Będzie nie jest straszne Więc bawcie się i bawcie Za mój hajs na moją cześć Stypa ma nie być typą, Ma być wesele Niech na drugim końcu miasta wiedzą, że nie żyje on to, to projekt X? Ten ma być XXL Impreza tak bardzo gruba, że Sylvester może postać Zapraszam moich wrogów, żeby ich do końca zryć Niech widzą, że umarłem lepiej niż próbują żyć eh, eh. Niech widzą, że umarłem lepiej niż próbują żyć Kiedy o zaśnię już na zawsze To błagam was